Zespołów grających na przykład muzykę dyskotekową to są jednak w dużej części składy akustyczne. Gdzieś się te klawiatury pojawiają. Natomiast, proszę Państwa, przypomnijmy, co jest przełomem w muzyce rozrywkowej. To jest dokładnie rok po mundon. Giorgio Moroder i Donna Summer nagrywają piosenkę I Feel Love. Ona ma też prawie 50 lat. Słucha się tego do dzisiaj z zachwytem. Y, proszę państwa, by the way, Giorgio Moroder gra na wielkim syntezatorze Moga, bo to widać. Proszę państwa, no więc, więc te narzędzia wchodzą do użytku powszechnego, można Zgadza powiedzieć. się, tak. A, a ja proponuję, ponieważ zdaje się, że czas nas pogania, to proszę państwa, ja mam dla państwa za zanadrzu pewną anegdotę pokazującą, proszę państwa, Klaus Schulza sprawa Polska. Y, mam przed sobą pewien dokument yy, który to dokument udało mi się uzyskać dzięki życzliwości naszego wspaniałego kolegi, szefa yy, zajmującego się w naszym archiwum dokumentacją papierową, Mariusza Żółkiewskiego. Mariuszu, jeżeli nas, nas słuchasz, serdecznie Cię pozdrawiamy. Bardzo Ci za to dziękujemy. Proszę Państwa, to, jest, to są takie karteczki, które pewnie zaraz się pokażą na Facebooku. Proszę Państwa, to jest dokumentacja programowa z dnia 12 grudnia 1980. Pierwszego roku. I co my tutaj, proszę Państwa, mamy? O godzinie 22. akurat, czyli o tej samej godzinie, o której my zaczęliśmy, yy, nadawano audycję Staśmy Studio Stereo, autorami byli Jadwiga Skolarska i Młodziutki Marek Niedźwiecki, który wtedy zaczynał swoją wielką radiową. Karierę. I w tym studio stereo, proszę państwa, ono było przedzielone audycją yy, Jerzego Tuszewskiego. W pierwszej części noworek z różnościami mamy: yy, bo mamy Led Zeppelin, Bee Gees, Manam, Johnson Brothers. Potem jest ta audycja słowna. Jako druga część, proszę państwa, Klaus Schulze, Mindfazer. Kontrast to mało powiedziane no, w stosunku no do akarstwa. no, co no szydło, wcześniej. mydło i powidło, proszę Państwa, no co tutaj mamy dalej? Yy, zespół Nil Sedaka i Foreigner po Klausie szulce. Ale proszę Państwa, ale Nila Sedaki i Klausa yy, i, i Foreigner już nie nadano. Proszę Państwa, ja byłem świadkiem, byłem słuchaczem tej audycji i tego Mindfazera pamiętam. gdzieś około. Północy, zgodnie z tą spikerską rozpiską, którą tutaj mamy, której re, reprodukcję mamy. Otóż, proszę, ja pamiętam, że w tę dziwną noc, z 12 na 13 grudnia, myśmy jeszcze nic nie wiedzieli. Radio grało. I ta muzyka leciała. I co ja zapamiętałem, że w pewnym momencie y, ona się powoli wyciszyła. Mhm. Powoli. I nastąpiła Cisza. Y, to był taki szczególny moment, bardzo trudny, dla, no prywatnie dla mojej rodziny i dla mnie samego. Mój dziadek wtedy akurat znalazł się w szpitalu, więc myśmy wszyscy po prostu czekali na część naszej rodziny, żeby przybyli. No i wracaliśmy, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest stan wojenny. A co się tutaj działo, to ja znam z opowieści no, naszego wspaniałego kolegi Andrzeja Krusiewicza, legendarnego spikera polskiego radia, który wtedy jako młody człowiek miał dyżur w studio, które jest po drugiej stronie. I który mi powiedział ostatnio, bo go o to pytałem, kilka razy mi to opowiadał. Powiedział panie Tomku, program zakończył urwał emisję 17 minut po północy. Myśmy zaczęli dzwonić resortowymi telefonami do programu trzeciego. Tam się okazało, że też tego programu nie było, szło coś zupełnie innego. Potem nastąpiła cisza. Andrzej Krusiewicz zapamiętał, że widział, ponieważ ten mindfazer był długi, widział jak na podwórze radiowe wjeżdżają ciężarówki i wjeżdżają oddziały wojska. Dość powiedzieć, że nasz wspaniały kolega zakończył ten swój dyżur w nocy uciekając yy, przez okno jednej z toalet. Ja dokładnie nawet wiem, które jest to okno. Więc proszę państwa, tak się dziwnie złożyło, że płyta mundon, ta druga strona, ona symbolicznie zakończyła w radiu karnawał Solidarności, albo z drugiej strony, że zupełnie niechcący wdepnęła w ten drugi, bardzo ponury moment, y, okres y, Polski, to znaczy czas stanu wojennego. Więc jak państwo widzą, ja mam do tej płyty także dość szczególny i osobisty stosunek. Tyle anegdot. Ciekawe, czy Mindfazer y, był prezentowany wówczas w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 po raz pierwszy na antenie. Polskiego. Nie, to by trzeba zapytać o to Jerzego Kordowicza, który jednak tę muzykę w studio nagrań nadawał. Nadawał. Sądzę, że znaczy ona y, to była muzyka, która no Pewnie nie chodziła bardzo często po antenach, z wielu różnych powodów, to no, nie jest jednak muzyka najłatwiejsza. A z drugiej strony, no, jeżeli się weźmie pod uwagę, że y, utwory Klausa Schulcego liczą sobie blisko 30 minut, no, to to zawsze jednak było ograniczenie czasowe. Ja tego MindFazera wtedy, zresztą podobnie jak, jak Floating, tydzień wcześniej, usłyszałem po raz pierwszy. Mm -hmm, mm -hmm. Ale To zapamiętałem. No ja to, było 40, to było 45 lat temu. 45 lat temu. MindFazer, zatem, e, proszę Państwa, drugi utwór, e, druga połówka Mundone. E, no, Rokowa. Rokowa, właśnie, bo tutaj e, jest to niebywałe, e, gdzieś tam w po dziesiątej, 11. minucie wchodzi figura, no w zasadzie solo perkusyjne, które jest wtopione też w całość, trwa kilkanaście minut. Na i... takim organowym akorcie. Tak. Prawda? A potem zaczyna się improwizacja. I potem zaczyna się improwizacja i to ta dekonstrukcja, tak charakterystyczna dla, dla poczynań, prawda? dla wrażliwości y, y, szulcego słuchamy... On mówił, on mówił, że tą płytą przekroczył granicę muzyki rockowej. Tak, tak, podkreślał to. Ale właśnie nie wiadomo, w którą stronę, bo przecież jego muzyka rokiem nie jest. Masz rację, ale rzeczywiście wtedy mówił, że, że przekroczył ten próg i to też jest oddzielne zagadnienie, ale to jak scena rockowa, ta progresywna jak alternatywny rok pokochał y, szkołę berlińską. Wiesz to w pewnym sensie to jest cofnięcie się do całkiem niedawnych czasów krautroka. Krautroka gdzieś, też, to, to prawda, tylko że przyznasz, że y, często wrzucani są. szulce jest wrzucany do worka z krautrokiem, a on krautrokiem też nie jest. Nie, no kiedyś był, kiedyś... potem już nie. No właśnie, właśnie, więc mamy do czynienia z czymś osobnym. To jest dość niezwykły utwór, bo on więcej czegoś takiego nie nagrał w zasadzie. Masz rację. Tak, tak, tak. A kiedy podał nam y, wiele lat później, w roku 2005, y, pewne ściągawki swoje do, do pewne alternatywne y, zabiegi, które też y, możemy dziś poznać z tej poszerzonej wersji mundą, to też nam otworzył trochę. E, głowy na, na, na to, jak to wtedy powstawało. Miejmy nadzieję, że wystarczy nam czasu, żeby Państwu zaprezentować przynajmniej fragment tego. Zobaczymy. Słuchamy, słuchamy utworu Mind Phaser, e, i ten, e, tę drugą stronę m, pokażemy już w wersji cyfrowej z reedycji e, kompaktowej z roku 2005. Na pewno będzie inaczej. Skomponowana płyta. Finał, nawiązanie do strony A. I zwróćmy uwagę na to, że fi finały w tych kompozycjach wczesnych Klausa Schulcego zawsze są właśnie m, pomyślane. Te kody, m, to, jest, to jest taki koncept. Ron napisał na naszym profilu facebookowym, dla kogoś, kto przesłuchał, poznał Setki kompozycji utworów rokowych i myślał, że już wszystko poznał. Wysłuchanie Mundą może stanowić niezłe zaskoczenie. No i do tego ta perkusja. W ogóle rozpisali się państwo na temat tej partii perkusyjnej, która wybrzmiała, um, która stanowi no, taki taką bazę w pewnych e, długich fragmentach dla kompozycji Mind Phaser e, Klausa Schulzego, kompozycji, która e, zajmuje drugą stronę, całą drugą stronę long longplaya z 1976 roku i też inne brzmienie, prawda? Inne brzmienie pokazane dopiero w roku 2005 na e, płycie kompaktowej reedycja Mundą, z której Korzystamy. I to prawdopodobnie zostało zrobione rzeczywiście nie z jakichś tam y, zremasterowanych na nowo taśmy, tylko prawdopodobnie z taśmy źródłowej. Mm -hmm. To możemy założyć. Harald Groskop. Drugi bohater tej, tej płyty. Tak? Drugi bohater tej e, płyty. I od tego zresztą zaczęła się ich współpraca niesłychanie interesująca. Body Love w następnym roku. Prawda? do takiego albumu, który tak zwanej dziesiątki albo X. A potem Harold Groskop poszedł już swoją drogą i wydawał swoje płyty, ale już nie tylko jako, jako perkusista, ale także no, jako klawiszowiec, jako a propos, elektronik. A propos elektroników i perkusji, słuchacz Ron kontynuuje wątek. Jest dla mnie tylko jeden monumentalny elektroniczny klasyk, w którym perkusja wynosi Rok elektroniczny na wyżyny nieosiągalne nawet w dzisiejszych czasach. To jest rykoszet, część pierwsza Tangerine Dream. Nikt nigdy czegoś takiego nie był w stanie skomponować i chyba wiele lat upłynie, zanim ktoś się zbliży do tego pomnika roka elektronicznego. Czy nie czas wobec tego pomyśleć o tym, żeby państwu tę płytę przypomnieć? Trudno milczeć, kiedy w wieczorze płytowym rozbrzmiewa L muzyka z pierwszego tłoczenia. Pisze pan Sebastian. I zacytuję kilka zdań z tego maila, ponieważ one wprowadzają wprowadzą nas już trochę w świat płyty drugiej, naszej drugiej bohaterki. Cytuję. Pamiętam moje pierwsze zetknięcie z New Age of Earth. Album zaprezentował mi wówczas Artur Lasoń, twórca i razem z Jerzym Kordowiczem i Jerzym Jopem, popularyzator muzyki elektronicznej swego czasu, również na antenie Polskiego Radia. Optymistyczny nastrój tej muzyki korespondował z rozkwitającym wtedy latem. Bardzo szybko stałem się właścicielem zarówno tej płyty, jak i Inventions for Electric Guitar, Blackouts i słynnej e, w kulturze nowojorskich DJ-ów płyty E2, E4. Przede wszystkim doceniam dyskretne niuanse łączące obie płyty prezentowane dziś w wieczorze. Na rewersie okładki Moondone, *Klaus* Klausa Schulcego Widzimy koncertowe zdjęcie otoczonego aparaturą kompozytora. Jednak z lewej strony fotografii w półmroku rozpoznać możemy pochyloną sylwetkę Manuela Getchinga z gitarą Gibson Les Paul. Proszę Państwa, to prawda. Patrzę, wszystko się zgadza. Utwór Night Dust z drugiej strony albumu New Age of Earth brzmi jak brat bliźniak ambientowej części fragmentu kompozycji Mind Phaser, która zajmuje całą drugą stronę Mundown. Nie sposób nie dostrzec inspiracji. Mundown nagrywane było w styczniu 1976 w, stu w studio Pane Paulsen we Frankfurcie. New Age of Earth w lecie tego samego roku w berlińskim mieszkaniu Getzinga z użyciem czterościeżkowego magnetofonu Teak. Chciałby się wierzyć, że Night Dust jest dziełem obu panów. Wszak to właśnie Schulze, były kolega z grupy Ashra Temple, stymulował Manuela Getzinga do publikowania solowej elektronicznej twórczości. Na okładce New Age of Earth znajdujemy podziękowania dla Michaela Heniga, szarej eminencji berlińskiej elektroniki tamtego okresu, którego album Departure from the Northern Wasteland z 1978 roku na pewno wart byłby przypomnienia w wieczorze. Tak się akurat składa że on nawet jest blisko nas. Dzisiaj go państwu nie zaprezentujemy, ale może przyjdzie na niego czas. Bo Znajduje się on w naszym posiadaniu, nie jako LP, ale jako CD. Bo o LP dosyć trudne już w tej chwili. Kilka innych LP też tutaj dzisiaj z nami jest. Zamykając list pana Sebastiana, Mundown ma oficjalnego drugiego bohatera, to wiel, wielu słuchaczy podkreśla Haralda Groskopfa. Jego charakterystyczna motoryczna perkusja dzielnie wtur, wturuje sekwencerom Schulz'ego i stanie się nieodzownym paliwem jego kilku następnych albumów. Mundown było również pierwszym dziełem... Klausa, przy którego tworzeniu wykorzystał modularny syntezator MUG 3P, kilka miesięcy wcześniej odkupiony od Floriana Frika, lidera grupy Popol W. Aby nie umknęła nam sentencja z rewersu okładki New Age of Earth, a uznaję wyłącznie wersję ze zdjęciem słońca wschodzącego nad upadłym światem z żelaza i szkła, pozwalam sobie na jej swobodne przetłumaczenie. Ciągle szukając, nie pragnąc kresu, wybierając zaskoczenie, zamiast pełnego planu, byś zawsze był częścią nowej ery Ziemi. Pan Sebastian, tyle od pana Sebastiana. No to przed Tomasz, New Age w... of Earth przed nami. New Age of Earth, płyta y, Dzięki Tobie dziś z nami jest... Przypomniałeś o tym y, albumie. Mam wrażenie mocno w naszym, w naszym kraju chyba płyta zapomniana. a Płyta fantastyczna. Bardzo interesująca, ale również i y, z powodu instrumentarium. Proszę Państwa, to czego za chwilę posłuchamy, no to znowu będą te ostinata. Tym razem tutaj jednak podejrzanie rozbudowane, Prawda? Będziemy znowu słyszeli efekty zapętleń, echa wspaniale grającego na gitarze Manuela Bechinga. No właśnie. Ja bardzo, ja bardzo lubię jego gitarową sztukę, również, również ze względu na tę płytę. Proszę Państwa, ale płytę też, to jest płyta no, niesłychanie interesująca, bo tak, bo ona na pewno bardzo nastrojem odbiega od Mundą. Który, który to album ma, powiedziałbym, no, on jest po prostu prawie na symfoniczną muzykę, prawda? Chociaż słuchaliśmy tego, to fakturalnie nie jest jakoś bardzo skomplikowane, bo to jest najczęściej 4 pięciogłos uh -huh, prawda? Uh -huh. Tylko ta gęstość jest uzyskiwana przez przestrzenność tej muzyki. E, Proszę Manuel Götting wyszedł z zupełnie innych założeń i to, co Państwo usłyszą za chwilę, to jest oczywiście też taka repetytywna, transowa muzyka, ale to jest muzyka, ja to nazywam, żartobliwie proszę Państwa, że to jest płyta robótka w pełni ręczna. Dlatego, że yy, o ile słyszeliśmy ten wspaniały sekwenser Synta Normy, Klausa Szulcego, czyli ten elektroniczny zegar odmierzający wartości rytmiczne nut i wysokość dźwięku. Zwróćmy też uwagę na pewną rzecz. To taka mała dygresja. Jak szulce sekwenserem się posługiwał? Że on najczęściej zostawiał stałe, stałe metrum. Prawda? Mhm. I w zasadzie niezmienną, bardzo prostą melodię, bo sekwencery grają prostą melodię. To co, się, to, co było w nim interesujące, to było to, że on bardzo lubił bawić się zmianą barwy. Tośmy słyszeli u wtedy W, w tak, momencie, wrażliwość... że ten sekwencer w pojęcie brzmi jak dzwon. Tak. Jego Dobra? wrażliwość na zmianę barwy jest wyjątkowa, a jednocześnie to, o czym mówisz, ten burdon... I y, pojawiające się przesunięcie powoduje, że cały czas u Szulcego mamy pewien niepokój, prawda? Mamy, najogólniej mówiąc, taki, taki nastrój takiego wrzenia. W ulu coś się znaczy, dzieje ja myślę, że czas... on, wynalazł, znaczy on wynalazł w ogóle fantastyczny pomysł na to, żeby czegoś takiego, no w sumie jednak straszliwie nudnego, jak elektroniczny zegar, mm -hmm. który z precyzją metronomu gra przez cały czas dokładnie ten sam motyw muzyczny, dopóki się, dopóki się tego w jakiś sposób nie zmieni, że on z tego po prostu zrobił kawałek muzyki. Ale to trzeba zauważyć, jak tytułem dygresji, że sekwencerami posługiwano się w różny sposób. No, padła nazwa *Tangerine Dream i Christophera Frankego, prawda, który był mistrzem używania tego... Tak. Właśnie ja nie wiem, mam zawsze w ogóle wątpliwości, czy to jest instrument muzyczny, czy to jest po prostu elektroniczne urządzenie. No coś stojącego in between. O ile Klaus Schulze lubił zmieniać barwy, lubił czasami zmieniać, on stosował akcelerando takie, że ono w zasadzie, jak powiedzieć... Wykon dokonywało takiej diminucji, że w zasadzie z dwóch taktów robił się jeden, mhm. prawda? O tyle Christopher Franke w tym swoim najlepszym okresie, on zupełnie inaczej do tego sekwensera pochodził, mimo że miał dokładnie te, ten sam, on też grał na mogu. Przecież on potrafił śpiewać na sekwenserze. To jest pseudo-ostinato. Więc ja zresztą, jeżeli się słucha Persela. Strike the Viol tam, tam się też, mówi, że to jest Stinato to to nie jest ostina, to, bo to się przez cały czas zmienia. A z drugiej strony to też tytułem anegdoty zawsze mówię, że jeżeli ktoś się wsłuchał w Klausa Szulcego to nie będzie miał żadnego problemu z wejściem w muzyczny świat Steve'a Reicha. Oj, na pewno, tak, tak. tak. Zasada jest taka sama. Repetytyw, repetytywna muzyka, bardzo subtelnie zmieniająca barwy i wartości rytmiczne. Y -hmm. I nie będzie miał najmniejszego problemu z wejściem w świat Manuela Getshinga którego świat też się m, zmienia, bo te kolejne płyty wnoszą nowe elementy, ale ta płyta, świetny tytuł, bo ona rzeczywiście jest taka trochę new age'owa. Jeden z krytyków, Mark Richardson napisał, że Getching stworzył tutaj nowy ro rodzaj muzyki kosmicznej, która mniej przypomina podróż w kosmos, a bardziej kontemplację istnienia, medytację na innej e, planecie, rodzaj rodzaj, cza, taki czas na refleksję, prawda? Ta płyta ma też kilka twarzy, bo ma krótsze formy i ja muszę przyznać, że kiedy, kiedy słuchałem jej, bo nie znałem wcześniej tego albumu, to jednak druga strona, ta, o której też piszą nas, nasi słuchacze, Night Dust, no, jest, jest tym opus magnum tej płyty i pięknie też nawiązuje do, do płyty Mundo. Myślę, że tak. Znaczy, ona jest bardzo rzeczywiście utrzymana w takiej stylistyce szkoły berlińskiej, prawda? Bo tak, to jest tak. taka majestatyczna introdukcja largo. Mhm. Prawda? Tak. Z tym Allegro w środku? I znowu, largo. I znowu znaczy, largo. To jest bardzo zabawne, bo to w, w, w, w, w redaktorze muzykologu odwrócona sonata. Powinno być szybko, wolno, szybko, tu jest wolno, szybko, wolno. No wiesz, w 1976 <laughs> można, już, można już wolno, szybko, wolno. No I ja i, oczywiście i, żartuję, gytary, ale, i, i, ale coś takiego rzeczywiście jest. Na pewno. I, I słuchajmy się w tym, jak, jak e, rozmawia ze sobą Getching, jaki e, stosuje pogłos echo, tę przestrzeń wykorzystuje w brzmieniach gitarowych. Coś, na co zresztą powoływali się później no, rasowi mistrzowie gitary takiej z pomysłem, jak na przykład The Edge, prawda, z YouTube. Tak jest, Bardzo lubił powoływać się na Getzinga płyty. Tak jest. Proszę Państwa, ja powiedziałbym, że to jest płyta robótka ręczna, dlatego, że tak, no, usłyszymy, tak jak powiedziałem, repetytywna płyta, transowa płyta. Tak. Natomiast to jest, proszę Państwa, płyta, w której, no, nie ma żadnego tranzystora, żadnej diody, aby się składała na sekwencer. Tu nie ma sekwencerów. Wszystko to, co usłyszymy, to są grane przez y, Manuela Getchinga ręcznie, przez cały czas przebieje, więc uh -huh. z niesłychaną precyzją Wszystkie nakładamy się, wszystkie głosy Przygotował, tak. przyniósł Tak, dlatego powiedziałem, że te sekwencje są podejrzanie Długie jak na tamte czasy, bo sekwencery W tamtych czasach nie miały jednak Możliwości, żeby, grania taki, żeby grać Takie długie melodie, zresztą po co? Bo on nie był po to, I świetnie, świetnie Tomku, że na to zwracasz uwagę Bo jak porównamy yy, Szulce nagrał prawdopodobnie podczas jednej doby No tak już to utrzymajmy a Getchingowi nagranie albumu New Age of Earth zajęło kilka miesięcy, od marca do czerwca 76 roku. Tak, no na początku Robótka u siebie ręczna... w domu, potem tak, a potem, a potem postprodukcja już dokonana w profesjonalnym studio na wielośladowym magnetofonie. Znaczy, jeżeli chodzi o to, ja, proszę państwa, ja oczywiście wierzę mistrzowi szulcemu, że on i Time Wind i te płyty nagrał w ciągu jednej nocy, bo mu muszę wierzyć, ale z drugiej strony Jestem jednak pełen wątpliwości Dlatego, że to jest Po prostu jednak no, Z punktu widzenia takiego elektroakustycznego To jest za dobrze zrobione To moim zdaniem wymagało potem Zgrania Finalny on, efekt na pewno znaczy, Z całą pewnością, aż tak On to nagrywał, znowu wracamy do tego mundu On to nagrywał w Pane Paulsen To było znakomite studio tak. Dysponujące 16 śladem. No jak się ma 16 lat, no to, no to się nie bawimy przez dłuższy czas. No dobrze, ale wracamy proszę Państwa do New Age of Earth. Y słusznie zauważyłeś, że to jest taka płyta, która troszkę jest... Y ma dwie no, twarze. Ty. Ona ma dwie twarze, a poza tym, że ona jest, y ona jest trochę jednak zapomniana i trochę zapoznana z wielu, z wielu różnych powodów. Ja myślę w ogóle tak, że Goething chyba nie był takim człowiekiem, który szczególnie zabiegał o popularności i o sławę. No to był, można o nim powiedzieć, no, taki artysta z Bożej Łaski. Że jego przede wszystkim chyba największą przyjemność sprawiało tworzenie i uprawianie muzyki. No, Podobno, tym... podobno był bardzo rad i. I było niezwykle, niezwykle mile był zaskoczony, kiedy pojawiały się co kilka lat tradycje tych jego dwóch podstawowych płyt, no, które, tak jak państwo piszą i wspominamy o tym, no stały się takim punktem wyjścia dla wielu późniejszych artystów uprawiających szeroko pojętą elektronikę. To było fajne, że w momencie ukazania się te płyty zostały dostrzeżone, ale nie były to, nie były to takie pozycje, które wchodziły na, na, na listy przeboju. Było bardzo trudno, zważywszy na listę tych płyt, którą, którą wymieniliśmy. No, jeżeli w ciągu jednego roku ukazuje się około 10-12 albumów zawierających niesłychanie interesującą muzykę, no to ktoś musi w takim współzawodnictwie przegrać. To prawda. To znaczy, prawda. Czas, znaczy, wygląda na to tak, że to potwierdza pewną prawdę znaną historykom kultury, że czas jest bardzo dobrym weryfikatorem różnych rzeczy. Tak, tak. A Getching troszkę przesunął y, w fazie te swoje dokonania, bo te najlepsze płyty ukazały się w tym okresie już schyłkowym dla, dla naszej szkoły, dla dla niemieckiej elektroniki, no bo ta płyta, której, której właśnie będziemy, będziemy teraz słuchali, ona trochę otworzyła solowego, dopiero pokazała nam sol, solową twarz Getzinga. Myślę, że tak, a poza tym ja sądzę, że ona też pokazała zupełnie inne możliwości, które tkwiły w tym idiomie berlińskiej szkoły, mhm. prawda? Tak. Z tak. pewnością, że to nie musi być wyłącznie tylko bardzo podniosłe, bo oni lubili te... Klimaty takie grawe, bo to jest z kolei płyta, która ona w pewnym sensie tak, no jeżeli, jeżeli ją porównać z całą tą produkcją tamtego czasu, to w niej jest niesłychanie dużo pogody i refleksji. To Znaczy ona jest w jakiś sposób optymistyczna. Takiej drobnicy elektronicznej, takiego tak, innego, innego, innego kosmosu. No a poza tym no, słusznie, słusznie, słusznie prawisz, bo przecież tak, na tle tego co nagrywano i jak nagrywano no w Tangerine Dream po 17 minut po 20 minut Klaus Schulze jak się dosiadło do 30 minut ja zawsze się śmieję że ci ludzie którzy przygotowywali te płyty i nacinali te matryce no to byli rzeczywiście wybitni fachowcy to bo przez ile tak, się tak. wtedy mieściło 32 minuty nagranie. to były operacje i, i oni to mieścili i oni to mieścili ale Getching odbił sobie na E2-E4 godzinna tak, kompozycja, tak, tak, tak, którą no przecięto na pół, prawda? Wtedy, no ja, no. Ja, ja pamiętam Jerzy Kordowicz, jeżeli nas, Jerzy, słuchasz Ukłony, yy, nadawał tę płytę w 1984 roku. No, yy, nadawał to, co mógł nadawać, znaczy, że ona rzeczywiście kończyła się niespodziewanie i niespodziewanie się zaczynała. A miał a, jeden a, egzemplarz. A miał jeden egzemplarz, bo to było po prostu to ograniczenie, że mm -hmm. trzeba było w pewnym momencie po prostu przeciąć bo ona ma 58. Proszę Państwa, uwaga, jeżeli chodzi o Manuela Gecinga i historię Polski, no to anegdota związana z E2E4 Czy ty pamiętasz, kiedy Goeching nagrał E2E4? 12 grudnia 1981 roku, proszę państwa Ona tak przeleżała długo no a przede wszystkim no, dla nas, co jest dość tak, no, istotna no. data, co dzisiaj państwu... No, on się troszkę w ogóle też bał, bo uważał, że, y, że to jest materiał, który niekoniecznie Zbyt, będzie tak, interesował. Tak, tak, tak. Ale za pomysł, za okładkę, no poświęciliśmy tej płycie jakieś no, tak. odrębne spotkanie. Może no państwa... No, tak. proszę państwa, wobec tego te pierwsze trzy utwory, Sun Rain, Ocean of Tenderness i deep distance, czyli głęboki dystans, proszę Państwa. I zanim posłuchamy, to będzie jeszcze jedna anegdota polityczna. Dobrze? Komisnie. Proszę Państwa, moje pierwsze zetknięcie z New Age of Earth yy, to było dzięki programowi trzeciemu. Był rok 1984. Szczególny moment, kiedy w, yy, no jak to się mówi, grono aniołków powiększył towarzysz Jurij Andropow czyli sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. No, radiowcy coś z tym musieli zrobić, ale, proszę państwa, w, y, trójka, od której ja zaczynałem swoją drogę zawodową w radiu, miała taką zasadę w tamtych czasach, no, że jak trzeba było coś takiego zrobić, to się mówiło, słuchajcie, wiecie, że to tak tylko, ale słuchajcie, żeby tak, to troszkę nie wprost. Przez to na przykład zdarzało się, że święto rewolucji październikowej czczone było piosenkami Błata Okudżawy, któremu dość daleko jednak było do aprobaty systemu komunistycznego. Prawda? Otóż ja pamiętam, że yy, kiedy umarł ten Andropow, no to oczywiście polskie radio grało na smutno. Trójka grała w sposób wyciszony i pojawiła się taka no, audycja. Ona była, jak to my nazywamy, zgrana. Znaczy połączone ze sobą na taśmie poszczególne utwory Audycja, której tekst y, był do przeczytania przez speakera y, I zapamiętałem, że tego dnia y, dyżur antenowy miała pani Agnieszka Rogińska Legendarna speakerka Polskiego Radia Która dostała tę audycję do przeczytania Ja sądzę, że musiał tę audycję skleić Jerzy Kordowicz, Jerzy Ukłony jeszcze raz ja nie pamiętam dokładnie całej jej zawartości, ale pamiętam, jak pani Agnieszka zapowiedziała w pewnym momencie oraz kompozycja Manuela Gecinga Głęboki dystans. To było mniej więcej coś takiego z jakimś takim promiennym uśmiechem. Proszę państwa, no tu nie żyje towarzysz Andropow. Tutaj smutno, a program trzeci gra utwór pod tytułem Głęboki dystans. I my go... Zaraz posłuchamy, proszę Państwa. I tak oto Manuel Goetting niechcący wszedł przyczynkarsko w historię upadku światowego komunizmu. Piękne. New Age of Earth, część Strona. pierwsza.